5, uh. Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać SMS od mamy, czekaj, muszę go przeczytać Gratulacje utopione w kilku wykrzyknikach Pyta, czemu w garniturze nie biegam po Fryderykach Powiem wszystkim, dziś w Fifitonie nie celebryta Reklamowe briefy, znowu dziś ich nie przeczytam Nie zaglądam do tych liczb, ale wiem, że wy tak Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajdkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie majbach. Szczerze mówiąc mi wystarczy peżot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzą Nigdy nie będę rapował o tym jaki jestem prawdziwy i szczery Całe szczęście moi fani wiedzą Znów pracuję, nie mam chwili i nie chcę tych zdjęć Nie mam żadnej nowej kliki, bo nie chcę jej mieć Twoje biodra są jak winyl, więc jeszcze je kręć Zapisałem na ramionach te 515 pięć, pięć. Te 515 pięć, pięć. Nie mam żadnej nowej kliki, bo nie chcę jej mieć Twoje biodra są jak winyl, więc jeszcze je kręć Zapisałem na ramionach te 515 pięć, 515. 515 Białe wino, białe wino, białe wino Na kieliszki cztery złote za sztukę Tak spędzimy lato, więc odusz na potem naukę Nie zawieszaj na mnie wzroku, jak masz oczy zatrute Czuję się, że tonę, jakby co to wskoczę w szalupę Wołam kelner jak mama woła pod blokiem na zupę Nie wiem kiedy zamieniłem kogiel-mogiel na wódę Znowu milczę sobie, bo cię monologiem zanudzę Chociaż kocham twoje nogi, rzucam okiem na cudze Chętnie przetnę twoje hamulce, już na mokotowie opowiadasz o przyjaciółce Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce Oprócz tego jakieś sto tysięcy książek na półce I szczerze mówiąc, zobaczywszy, ja się zakochałem Przez następną dobę cały Boże świat olałem To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem Kiedy za robotę skandalicznie mały bank nadbrałem To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem ciebie, szybko zapisała mnie w swój kalendarz <śmiech> Zapisałem numer telefonu 515 na rękach. 515. To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty. Uh!